Cześć, witajcie w kolejnej rundzie Hona Solo. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam parę słów o nowej pozycji z wydawnictwa Mandioka, czyli komiksie pod tytułem Fawela w kadrze. Wydawnictwo Mandioka możemy kojarzyć z przybliżenia nam, właściwie z rozpoczęcia przybliżania nam sceny komiksowej Ameryki Południowej. Zaczęli od bardzo fajnych, fajnej serii, jaką jest Baras, przybliżającą nam środowiska kibiców w Argentynie. Natomiast ich nowy komiks, Fawela w kadrze, opowiada nam właśnie o fawelach, czyli tych cieszących się złą sławą nielegalnych osiedlach w Brazylii, a dokładnie opowiada nam o pierwszej faweli, która była w Rio. Rysunków i scenariusza jest André Diniz, który na potrzeby tego komiksu zaadaptował wspomnienia Mauricio Chory, z którym bezpośrednio współpracował. Mauricio Hora jest brazylijskim fotografem, który wychował się w Paweli i zresztą nadal tam mieszka, jest bardzo zaangażowany społecznie w życie mieszkańców. Fajne jest to, że tutaj z pierwszej ręki tak naprawdę dostajemy historię i ukazanie nam tego, jak to wszystko wyglądało. Fotografia i komiks w wielu miejscach mogą się ze sobą przyplatać. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś fotostory, które kiedyś było w pismach dla młodzieży, tylko o no, wyższym, wyższym poziomie sztuki. Tutaj autor komiksu wzorował się na brazylijskich drzeworytach. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, wszystkiego to bardzo, bardzo fajnie pokazuje też taki powrót do korzeni, że historia, która opowiada o osobach, które tam bezpośrednio mieszkają i są jakby solą tamtej ziemi, też jest opowiedziana za pomocą sztuki, która była dla nich e, charakterystyczna. Fawele cieszą się gigantyczną niesławą, tym, że można tam bardzo łatwo e, wpakować się komuś pod lufę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że mm, to, co Mauricio Chora Przeżywa i co jest opowiedziane w komiksie, pokazuje, że tak naprawdę wtedy, kiedy on dorastał, to był margines. Zaczęło się to zmieniać, co też jest przedstawione w historii, ale y, głównie fawela to, to ludzie. I cieszy mnie to, że komiks o faweli nie jest jakimś y, tanim akcyjniakiem, tak jak fawelę przedstawiono na przykład w się pejnie trójce, jeśli chodzi tu akurat o gry, tylko faktycznie pokazuje ludzi i ich problemy. Pokazuje, Wyjaśnia też, że wrogość w stosunku do policji nie wzięła się z niczego i nie można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy faweli to bandyci. Zresztą sama dyskusja na temat znaczenia słowa bandyta w tym komiksie jest bardzo ważna i bardzo ciekawie poprowadzona. To też, też mi się zdecydowanie bardzo podobało. Myślę, że mógłbym powiedzieć, że to są prosto narysowane trudne historie. Całość jest utrzymana w czerni i bieli, chyba tylko jeden kadr pojawia się kolorowy, co też ma bardzo fajny wydźwięk, zwłaszcza znając historię postaci, która jest przedstawiona na, tej, na, na tym jednym kadrze. Natomiast całość jest oprócz tego w czerni i bieli, co mi osobiście narzucało efekt takiego negatywu filmowego, co też bardzo fajnie współgra z całą tematyką chłopaka, który został fotografem, żeby pokazać społecznie to, co się w Faweli dzieje. I jako, że cała historia jest wzorowana na, na życiu fotografa, bardzo fajnym dodatkiem ze strony wydawnictwa jest to, że na końcu komiksu mamy trochę właśnie fotografii stworzonych przez Mauricio Hora i na pewno wzbogaca to odbiór całości. Dodatkowo, jeśli chcielibyście śledzić twórczość Mauricio Chory, możecie znaleźć go na Facebooku. Pewnie tutaj podlinkujemy w poście facebookowym profil Mauricia, który możecie, możecie sprawdzać. Podsumowując, cały komiks mi się bardzo podobał. Jest kolejnym świetnym komiksem ukazującym się w Polsce, przedstawiającym trochę reportażowo to, co się dzieje na świecie i bardzo nieprzyjemny i trudny dla wielu temat, dla wielu też nieznany i niezrozumiały temat, przybliża w dość um, przystępny sposób. Jeśli lubicie literaturę komiks faktu, koniecznie powinniście sięgnąć po fawelę w kadrze. No, wydaje mi się, że byłby to też dobry prezent dla kogoś, kto interesuje się um, kulturą Ameryki Południowej. Um, komiks możecie zamawiać ze strony wydawnictwa mandioka.pl. Z tego, co pamiętam, jest teraz w z całkiem całkiem fajną zniżką, więc ja go serdecznie polecam i liczę, że kolejne komiksy z wydawnictwa Mandioka będą równie dobre co ten. Tymczasem słyszymy się w najbliższym odcinku Kadrciwoko. Do usłyszenia.